Cześć, witam wszystkich serdecznie. Przed mikrofonem Darek słuchacie 180. audycji podcastu Radio 9 Lubin. A dziś w podcastowej dziewiątce przygotowałem dla Was dwa materiały. Pierwszy to relacja z wizyty grupy Young Americans w Polsce, a później wizyta w klubie fitness. Będzie więc dzisiaj kulturalnie, artystycznie, a na koniec trochę żywieniowo, bowiem z trenerem Piotrem porozmawiamy o dobrej diecie. Zapraszam do słuchania. A już teraz zapraszam na relację z wizyty Young Americans w Lubinie, kolejnej wizyty młodych Amerykanów w Polsce i właśnie w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie po raz kolejny zagościli młodzi Amerykanie. Ta relacja została przygotowana częściowo w języku polskim i częściowo w języku angielskim. Zapraszam do słuchania. Are you listening? Radio 9, Lubin. Joanna Marciniszczyn, nauczyciel języka angielskiego w pierwszym Liceum w Lubinie. A razem z mikrofonem jesteśmy w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym, które gości grupę Young Americans po raz kolejny. Po raz czwarty. My w ciągu pięciu lat mamy przyjemność gościć Amerykanów w naszej szkole. Warsztaty w tym roku zaczęły się 22 maja i finałowe show, które przygotowują nabiera coraz wyraźniejszego kształtu. Najpierw zobaczymy tradycyjnie show, które przygotowują Amerykanie jako nagrodę za ciężką pracę i zaangażowanie grupy, która w tych warsztatach bierze udział, a później jest to pokazanie tego wszystkiego, co przygotowali właśnie uczestnicy. Uczestników jest tu trzech i tak naprawdę to show teoretycznie opiera się na, na, na bardzo podobnym schemacie zawsze, bo obserwujemy to czwarty rok i tak nawet jak się ma wrażenie, że jest to identyczne, to ta identyczność to jest pewnego rodzaju schemat, czyli zawsze jakieś churalne śpiewanie, elementy, które eksponują indywidualne talenty, ale za każdym razem, nawet jak Podobne rzeczy się pojawiają, wprowadzona jest nowa choreografia, nowa muzyka, więc nawet jeżeli ktoś bierze udział po raz kolejny, to ma możliwość spróbowania czegoś nowego. My name is Jordan Montay and I'm from Michigan in the United States. Uh, please tell me a few words about uh, Young Americans Group, uh, your visit in Poland, uh, uh, which country you visited in this year. Okay, well this tour started. Uh, we rehearsed in California for about a week and then we've been to Germany and now this is our first time in Poland this tour. Okay, we've been here. This is our fourth time in Lubin um, and. It's so great to be back. Um, we are uh, heading next to Lithuania and Latvia, and then back to Germany. It's your first visit in Poland? Um, my second visit in Poland, um, but many of the young Americans it's their first time. What do you like most in Poland? Well, I would have to say first and foremost, the students here in Lubin have been fantastic to work with. They're very talented, they're full of life and energy, and we have loved working with them ale też lubimy pierogi też lubimy pączki Ja Aleksandra Sawac, jestem właśnie teraz absolwentką szkoły Mikołaja Kopernika I przyjechałaś specjalnie na warsztaty Young Americans po raz który w nich uczestniczysz Już po raz trzeci Dlaczego? ponieważ za każdym razem doz doznaję takiej e, mega pozytywnej dawki energii. To jest coś naprawdę absolutnie niezwykłego. Ci młodzi ludzie potrafią nas napędzić w taki sposób, że zaczynasz myśleć, że wow, umiem to zrobić, że to jest, to jest coś naprawdę niezwykłego. Czyli wróciłaś do Lubina specjalnie na warsztaty skąd? Z Poznania. Obecnie mieszkam w Poznaniu. Warto, w warto było? Jak najbardziej za każdą cenę zawsze było warto wracać tym bardziej za co roku zmienia się skład mimo wszystko właśnie to jest każdemu w sobie jakoś dużo emocji które trzyma kumuluje w sobie i to jest teraz ten czas taki niedożywładowania to znowu takiego nabrania pewności siebie ja też tańczę właśnie tutaj breakdance śpiewam chociaż też Myślałam, że nie umiem, oni udowadniają właśnie, że możesz to zrobić. Hi! I'm Gianna I'm from Chicago Illinois in America uh, it's your first visit in Europe in Poland what do you most like in this country um, this is my first time to Poland and just the people here are also beautiful and so in tune with themselves and their bodies and the world and it's unlike anything we have in America and the history is amazing uh, it's so cool I've been to Europe before I've been to Austria Vienna Czech Republic London Norway Italy just the big areas so but Poland is something completely special. It's wonderful. When was your first show in Young American Group? My first show was in November of 2011. It was our new kids show with all of the new Young Americans doing one big show together. My first show in Europe was on April 27th and with this cast of Young Americans and this is our f this will be coming up our first time to Latvia. So it's really exciting. This cast is really fresh and new and there's a lot of new people who have never done Young Americans before but are loving every second. I'm a singer mostly. Um, I love dance and I've been around it my whole life but my passion is in making the music for other people to dance to. jesteśmy po dziewięciu miesiącach dosyć wyczerpującej pracy, to to pozwala na pewno przetrwać tym uczniom do końca roku. Dostają jakby zupełnie nowej dawki sił, energii i chyba to zostaje im przekazywane podczas tych spotkań z Amerykanami. No, jest to już u nas czwarty raz, więc mogę z całą pewnością powiedzieć o tylko i wyłącznie zaletach. Jest to krótkie, ale bardzo treściwe połączenie hmm, ruchu, muzyki, energii, języka, otwartości, rozbijania jakichś barier wewnętrznych, które posiadają ci uczniowie, więc naprawdę jest to korzystne pod każdym względem. Jednocześnie te dzieci dostają kolejnej motywacji do języka, kolejnej motywacji do otwierania się na różne formy działalności, które w szkole są. Teatry, jakieś koła taneczne, nawet ostatnio musical na bazie ich wcześniejszych, że tak powiem zapałów z poprzedniego pobytu Amerykanów uczniowie zrobili i to taki naprawdę którego by się pewnie nie powstydziła żadna placówka takimi rzeczami się zajmująca już nie mówię o jakimś teatrze muzycznym bo to może za, za mocne porównanie ale dla nich jest to wielka sprawa Poza tym myślę, że ludziom się należy nie tylko to. Oni ciężko pracują, w związku z tym muszą się umieć wykazywać w różnych innych dziedzinach, otwierać się na nie. I Amerykanie dają taki duży impuls, te warsztaty, na właśnie dodatkowe formy zajęć, które potem pączkują. i szkoła jakby dostaje takiego zastrzyku energii w kierunki takie na co dzień w szkole, nie będące w programie ale pozwalające ciężko pracować, jednocześnie odpoczywać. Myślę, że to się zawsze przyda. Czy po czterech wizytach Amerykanów, na pewno to nie zależy tylko i wyłącznie od szkoły, czy będą kolejne? No Myślę, że tak. Potrzeba jest. Mówią o tym nie tylko uczniowie, ale i środowisko. Sygnały po wczorajszym show już dzisiaj na spotkaniach, znaczy akurat miałem możliwość spotkać się z kilkoma dyrektorami gimnazjów i już żałowali, że uczniowie nie dotarli do, do warsztatów z różnych powodów, ale myślę, że kolejne pozwolą im uczestniczyć, a druga sprawa, jest to na tyle pożyteczna sprawa, że na pewno będę o to zabiegał, a na pewno też Amerykanie są otwarci na naszą szkołę, bo to jest jednak szkoła dosyć nietypowa, dosyć wyjątkowa. Nie tylko sklasyfikowana wysoko na Dolnym Śląsku, ale dająca olbrzymi wachlarz takich zajęć dodatkowych, a dużo pracy nauczyciela poświęcają uczniom w czasie wolnym, nie tylko tych 19 godzin czy jakichś tam dodatkowych zajęć, ale też w ramach takich właśnie różnych działań, które. No, fizycznie nie mógłbym do tego nauczyciela zmusić, on musi yy, chcieć, on musi to inspirować, on musi tego pilnować, on musi poświęcić całą masę czasu i, i, i tylko można przyklasnąć, pomagać i dziękować. Michael Hype, I'm the European Manager of the Young Americans. I met them 12 years ago and had the pleasure and honor to bring them to Europe. And we have been working together now for 12 years and have been in more than 400 European towns. Uh, we are working in 12 different countries up to now, from Siberia, Russia, until uh, on the other side to Gibraltar. And the uh, big center of our work is in Central Europe, in Germany. In the Netherlands, but we've been in Poland several times, four times alone here in Lubin. So it's, it's our fourth time that we are in this uh, town. Uh, fourth time in Lubin, yeah. but in Poland? In Wazawa as well, two times. What is uh, idea, general idea of young Americans? So I start with uh, what is not the idea of the young Americans. <laughs> We never have a political nor a religious nor uh, any other agenda but a pure pedagogical. Agenda. We are interested in opening children and showing them uh, self trust, self esteem to show them that there is so much beauty and so much things inside which are worth to be taken out and to communicate. it. So we are working on self-trust, self-esteem and at the readiness to work in a team. And of course, it is also a process of international communication because it's 50 Americans coming here and our young Polish children and our young Polish uh, uh, young adults learn about international communication and maybe Uh, uh, like gain uh, a trust uh, a standing in international uh, communication uh, when was first show in the world on the young americans show of the young americans was in the year 1962 but we started with our school projects in the year uh, 1992 and started our work in Europe in the year 2000 idea young americans trafiła do nas tak naprawdę w sposób dosyć wyjątkowy, bo moja koleżanka, z którą uczyłam się w szkole tutaj, jest obecnie nauczycielką języka angielskiego w Niemczech i właśnie w szkole, w której uczy się jej syn w roku 2006 były warsztaty Young Americans. I zadzwoniła do mnie i zapytała, czy nie bylibyśmy zainteresowani takimi warsztatami. I po prostu podała mi telefon kontaktowy do pana Hypa. I ja postanowiłam ten telefon kontaktowy wykorzystać. Zadzwoniłam, porozmawialiśmy, wstępnie dowiedziałam się, na czym to wszystko polega, i później spotkaliśmy się w Lubinie z dyrektorem szkoły, żeby zobaczyć w ogóle, co to jest za miejsce, porozmawiać już na żywo z człowiekiem, który był odpowiedzialny za całą ideę w Europie i wtedy podjęliśmy decyzję, że tak, że wchodzimy w to, że, że, że jesteśmy zainteresowani, zwłaszcza, że dostaliśmy propozycję nie do odrzucenia, czyli jako tak zwana szkoła otwarcia na Polskę, mieliśmy te warsztaty za darmo. Musieliśmy oczywiście spełnić wszystkie dodatkowe warunki, czyli zapewnić tak zwane host families, czyli rodziny, które będą gościły po dwóch Amerykanów w domach, że zapewnimy miejsce gdzie będzie mogło odbyć się finałowy show że bierzemy na siebie całą odpowiedzialność za organizacyjne sprawy no i tak się zaczęło i to był czerwiec 2007 pierwszy raz w Lubinie when a school in poland decides to do that workshop it would be wonderful if that school makes the contact to the school in lubin to the liceum number 1 in Lubin and we take it from there like together with them we would find uh, a date for that workshop and make it a part of the European uh, schedule because a Polish tour has to be embedded in the Europe-wide uh, process but the representative the contact uh, The, the basic information, everything, should come from the Lyceum No. 1 in Lubin. Tylko u nas całość konferencji prasowej Radio 7. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to dwa nowe autobusy. Bardzo dziękuję za za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś wątek. Tedycznie nazywam się Andrzej Hirany i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć, mój Staszczyk, Słuchajcie, Radia 9 Lubin. Mówi Kryzli, Siswest Rocker. Słuchajcie, Radia Lubin 9. Pozdro wielkie. Informacje, korespondencje, wywiady, dobra muzyka. Nasz mikrofon zawsze blisko Ciebie. A już teraz czas na wizytę w klubie fitness. Jak wspomniałem na początku dzisiejszego podcastu, dziś z trenerem Piotrem porozmawiam na temat diety żywieniowej. Piotrek udzieli Wam bardzo ciekawych porad. Zapraszam do przesłuchania tego materiału. Z wizytą w klubie Pure Health and Fitness. Wywiady z klubowiczami. Kamil pozdrawiam wszystkich. Cześć. Informacje o klubie.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 Witam wszystkich słuchaczy. Piotrku, o diecie rozmawialiśmy ostatnio i mówiliśmy o diecie przed treningiem, mówiliśmy o takiej diecie mm, po treningu, a teraz może o diecie, która pomoże nam nieco zrzucić na wadze, bo pewnie takich klubowiczów też trochę macie. Tak, ja myślę, że w klubie generalnie najwięcej osób się zapisuje po to, żeby zgubić zbędne kilogramy, mniej bądź więcej, ale każdy ma jakiś cel w tym kierunku. Niewielka tam procentowo ilość chce jednak przybrać na wadze, bardziej raczej młodsze osoby, ale większość osób, tak jak szczególnie w naszym klubie, tutaj zakłada sobie właśnie jakiś ubytek wagi, spadek tkanki tłuszczowej, redukcje, no i właśnie w tym kierunku powinni poprowadzić trening, żeby jednak ta waga z tygodnia na tydzień nam się zmniejszała, a co za tym idzie i z czym to jest szczególnie związane, powinni zastosować sobie jakiś tam rodzaj diety. I właśnie jaką dietę powinni zastosować oprócz oczywiście treningu? Diet jest bardzo dużo, na pewno y, diety jakieś tam internetowe, którymi oczytujemy się czasami i sami już nie wiemy, którą stosować, nie są najlepszymi dietami, są to diety, które po prostu y, Stosowane przynoszą powiedzmy efekt, ale ten efekt jest trudny do utrzymania, dlatego że są to diety wypaczone w pewnym sensie, czyli odrzucamy coś na stałe, czegoś nie jemy, a są to mimo wszystko produkty, których jesteśmy nauczeni jeść przez szereg lat i wcześniej czy później do tego wrócimy, no bo nie możemy na pieczywo, z pieczywa zrezygnować od dzisiaj na, na zawsze, czy, czy z ziemniaków na, na stałe i z innych rzeczy. Dlatego y, dieta powinna być jednak dietą bardziej przemyślaną, na pewno nie jakąś internetową, czyli typowo redukcyjną. Y, taka dieta powinna się opierać na zwiększeniu podaży białek w stosunku do węglowodanów i tłuszczy. Y, przy czym y, nie radzę rezygnować całkowicie z węglowodanów, ponieważ pewna ilość węglowodanów jest nam potrzebna do pewnych procesów, które zachodzą w organizmie, a także do zabezpieczenia tych białek i umożliwienia im lepszego wchłaniania. Jest też takie powodze, powiedzenie tak zwane, że tłuszcz spala się w ogniu węglowodanów, czyli również pewna doza węglowodanów jest potrzebna do tego, żeby tkanki tłuszczowej nam ubywały. Piotrku, ale oczywiście do tego treningu niezbędna nam będzie jakaś profesjonalna porada i żeby odniósł swój skutek, to na pewno nie sama dieta, ale również trening i taką informację na pewno uzyskamy, jeśli zwrócimy się z takim pytaniem do trenera w klubie Pił. Tak, na pewno my tutaj prowadzimy usługi tego typu, że trenujemy z ludźmi, którzy są na to chętni i chcą jakiś Postawiony sobie cel jak najszybciej zrealizować, ale oprócz treningu też podpowiadamy właśnie jak należy się odżywiać. Zawsze sobie rozmawiamy na przykład o posiłkach właśnie przedtreningowych, potreningowych, o tym co trzeba zjeść na kolację w dany dzień w ogóle, jakiś schemat żywieniowy na dany okres czasu, który powinien obowiązywać. Ściśle tego pilnujemy, robiąc sobie jakieś kontrolne pomiary wagi. I wtedy widzimy, w jakim kierunku to zmierza, bo może być też zbyt duży ubytek wagi, co nie jest też korzystne, ponieważ świadczy to o dość znacznym spalaniu tkanki mięśniowej, przetwarzaniu jej na cele energetyczne. I to jest też sugestia, że powinniśmy jednak zwiększyć wówczas kaloryczność diety, no ale właśnie my po to jesteśmy, żeby, żeby to wspólnie analizować z osobą która po prostu z nami trenuje. Czyli możemy być pewni, że uzyskamy profesjonalną poradę i że ona będzie indywidualna dla nas, bo oczywiście każdy będzie potrzebował innego treningu i trochę innej diety, bo ma inne przyzwyczajenia, chociażby żywieniowe. Tak, zgadza się. Szczególnie ostatnio jest modne odżywianie się według tak zwanej grupy krwi, jest to pomocne o tyle w ustaleniu pewnych składników odżywczych, które nasz organizm może lepiej wchłaniać, lepiej tolerować, no i tych, które właśnie w nadmiarze mogą nam bardziej zaszkodzić, aniżeli osobom, które posiadają predysponowaną grupę krwi właśnie do spożywania tego typu pokarmów. I dlatego jest to no, ważne, żebyśmy sobie jednak mogli porozmawiać, określić właśnie sobie tutaj upodobania związane z odżywianiem, jakieś preferowane produkty, tolerancje na te produkty i według tego można ułożyć fajną dietę. Czyli oczywiście jeśli chcemy, zakładamy sobie, że na przykład chcemy zrzucić trochę kilogramów, to w klubie piór nie tylko potrenujemy, ale uzyskamy wszelką inną poradę w tym zakresie, tak, żeby nasz cel osiągnąć razem z trenerem, którego sobie wybierzemy. Tak, i dlatego właśnie nasz klub tutaj powstał w mieście, żeby pomóc Lubinianom w osiągnięciu idealnej sylwetki, szczególnie teraz, kiedy zbliża się okres wakacyjny, no i każdy chce mieć tak zwaną kostkę na brzuchu, inaczej mówiąc, mówiąc sześciopak, także jeżeli ktoś by chciał sobie przyspieszyć efekty właśnie związane z uzyskaniem tego typu sylwetki, zapraszamy tutaj do nas do klubu. Z... Skorzystanie z porady trenerskiej w formie jakiejś konsultacji jest u nas bezpłatne. Można się na taką poradę umówić, trochę porozmawiać, zasięgnąć opinii trenera i ewentualnie wejść z nami w ściślejszą współpracę. Dziękujemy za rozmowę. Oczywiście wakacje za pasem i już troszeczkę bardziej wakacyjnie. Za kolejne dwa tygodnie pewnie porozmawiamy o treningu i nie tylko. Tak, za dwa tygodnie jakiś tutaj bardzo temat na czasie wakacyjnym tutaj zaproponujemy. Na pewno będzie warto posłuchać tutaj pewnych rad które będą właśnie adekwatne do okresu nadchodzącego, czyli okresu wakacyjnego, jakiegoś jakby rozleniwienia treningowego, że tak powiem, celowych też przerw dla regeneracji organizmu. No i wówczas też jest szereg pytań, wątpliwości, co mamy robić, czy mamy kompletnie nie ćwiczyć, a może skrócić te treningi, a może z treningów siłowych przejść tylko na treningi kardio w okresie wakacyjnym. Może zwiększyć liczbę powtórzeń, żeby te stawy jednak troszeczkę odpoczęły, a jak się odżywiać, też jest kolejne, to będzie na pewno kolejne pytanie w okresie wakacyjnym, kiedy nie mamy takiego zapotrzebowania energetycznego. Myślę, że na następnym spotkaniu tutaj poruszymy te problemy i zawsze coś Państwo będą mogli się dowiedzieć. I oczywiście jeszcze więcej dowiemy się już w samym klubie Fitness Pure, Pure Health and Fitness. Oczywiście odwiedzając i zostając klubowiczami. Dziękuję Piotku za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. 180. audycji podcastowej dziewiątki to wszystko. Za dwa tygodnie kolejna audycja z kolejnymi ciekawostkami i ciekawymi nagraniami. Zapraszam do audycji numer 181 już za dwa tygodnie, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!